No, ja się, a. Raz, dwa, trzy Trzy, dwa, raz, spróba mikrofonu puk, puk. halo, jak mnie słychać? No, musiałem sprawdzić e, ustawienia wszystkiego, bo przez długi czas mnie nie było. Tak się złożyło, że najpierw nie z własnej winy e, nie było próby mikrofonu, a później już z własnej winy nie było mikrofona, próby Tak. a dokładniej to właściwie też nie z mojej winy, e, ale z przyczyn życiowo takich niezależnych ode mnie raczej. No dobra, ale już jestem, wracam z powrotem. Nie wiem jeszcze, czy uda mi się nagrać coś. Na razie tylko wstęp nagrywam. Chciałbym zrobić jakiś lepszy, konkretniejszy podcast, ale prawdopodobnie nic z tego dzisiaj nie wyjdzie. Jednak nie mogę Was zostawić przez tak długi okres czasu bez niczego, więc zdecydowałem się nagrać parę słów. No tak, i, i zbliża się już do końca moja czołówka. Ja jeszcze nic nie powiedziałem. No to niech się zakończy. No, czołówka się zakończyła, a ja mogę mówić dalej. Więc tak, dlaczego mnie nie było? No, Papa wyjaśnił już w tygodniowym przeglądzie polskich podcastów, że były problemy techniczne z serwisem mypodcast.com. Zresztą nie pierwszy raz, pewnie i nie ostatni, chociaż no, dla wszystkich początkujących życzę jednak, żeby serwis dawał radę. Ponoć pozmieniali tam dosyć sporo sprzętu, fizycznego sprzętu, więc nie powinny się już dziać takie rzeczy, jak działy się tuż przed poważną awarią. W każdym razie ja zdecydowałem przenieść się z próbą mikrofonu już na inne serwery. Wykupiłem własną domenę, także teraz jestem dostępny na www.probamikrofonu.com i pomijając to, że aktualnie nowy provider też sobie trochę nie radzi, bo akurat jest w trakcie remanentu, nie właściwie nie remanentu, jest w trakcie reorganizacji wszystkiego, więc zdarza się, że próba mikrofonu nawet nie chce się otworzyć. No, widać, taki już urok y, mojego podcastu. Nie będę walczył bardziej z y, wiatrakami niż mogę. Już mam dosyć walki ze wszystkimi instytucjami... i pff, bla, bla. Instytutacjami? Kurde, co ja mówię? Bredze, tak. Jedno piwo i język mi się plącze. Ze wszystkimi instytucjami dookoła. A walczyć muszę niestety troszeczkę, no bo mam jakiś tam honor i yy, muszę dochodzić swoich praw. Tak. Yy, przeskakuję z tematu na temat. Więc tak, najpierw yy, próby mikrofonu nie było ze względu na to, że serwis mypodcast.com nawalił i nie mogłem tam umieszczać yy, moich własnych podcastów, między innymi właśnie podcastu o Brukseli, który ukazał się, chociaż został nagrany Wcześniej to ukazał się już na nowym serwisie i potrzeba do tego było chyba z dwóch tygodni. A później, jak już zaistniałem na nowym serwisie, to zająłem się sprawami bardziej życiowymi, no bo, no cóż, jestem bez pracy. Zostałem zwolniony jakiś już czas temu, niesłusznie z pracy, nie będę wam mówił o okolicznościach, w każdym razie wszystkie moje próby tutaj walki E, takiej ludzkiej walki, próby dogadania się, wyjaśnienia spraw i tak dalej, spezły na niczym. E, apelacja została odrzucona bez uznania w ogóle moich tam e, wniosków i no nawet, nawet nie odnieśli się do tego, co, co, co powinni zrobić. E, więc później miałem kolejny problem i, i nadal mam problem ze znalezieniem prawnika, bo okazuje się, że Instytucja, jaką jest uniwersytet, a pracowałem na uniwersytecie, jest zbyt duża dla angielskich prawników i oni nawet się nie podejmują walki z takim kolosem. Tak, więc taka jest prawda, jak większość tutaj z tych, którzy stracili pracę, no nie jest mi wesoło. Pracy byle jakiej szukać nie chcę, rozglądam się za pracą już jakąś na, na poziomie, a okazuje się, że przez ten cały sztuczny, co prawda, kryzys, ale jakby nie było kryzys, e, nie mogę znaleźć pracy tutaj w rejonie. Ta. No i to właśnie spowodowało, że próba mikrofonu nie ukazywała się przez e, czas jakiś, e, a i dzisiaj, jak pewnie słyszycie po moim głosie, nie jest mi do śmiechu, Każdego dnia coś robię, szukam pracy, szukam kontaktów jakichś, staram się coś robić i wyjdzie pewnie na to, że albo zacznę studiować, bo mimo iż jestem ekspertem w dziedzinie komputerów, to nie mam na to świstka odpowiedniego tutaj w Anglii. I, i będę musiał świstek taki zrobić, a więc pewnie zacznę studiować, chociaż kto wie, jak się wszystko poukłada, nie wiem ten świat mi się już nie podoba i jakbym mógł jakiś piorun pier... pip w tą ziemię, to byłbym wdzięczny zmierza świat w złym kierunku, ewidentnie ludzie są głupi w większości przypadków zresztą sami pewnie o tym dobrze wiecie i widzicie to wszędzie dookoła, także jestem negatywnie nastawiony no dobra tematu jakiegoś sobie na dzisiaj nie przygotowałem tylko wziąłem mikrofon i zacząłem nagrywać, tak żeby nagrać coś mam pełno właściwie pomysłów na zrobienie jakiegoś podcastu no ale chciałbym żeby one były jakieś pozytywne i żeby się ich przyjemnie słuchało a nie w taki sposób jak teraz macie okazję wysłuchać Yy, że, że żalę się właściwie nie wiem o co, nie wiem do kogo i tak naprawdę to teraz tworzę taki blog <gryw> audioblog do braci, do społeczności tutaj podcasterskiej bo przecież ci, którzy tego słuchają to w większości podcasterzy może yy, w tym momencie powinienem podziękować za zaoferowaną pomoc, bo y, nie zajmę się dzisiaj na pewno żadnym y, tematem konkretnym. Nie będę opowiadał o przygodach, podróżach niczym takim. Ja, chyba jest dobry moment, żeby podziękować y, Wam wszystkim, którzy zaoferowaliście mi pomoc. Y, największą z nich. Chociaż no, nie mogę tak powiedzieć, że największą. No, może z racji tego właśnie, że, że takie miał możliwości Przemek, to, to on za, zaoferował mi y, miejsce u siebie na serwerze i właściwie jedyne, co musiałem zrobić, to wykupić domenę. No ale i tak zdecydowałem się założyć całość na innym, zewnętrznym serwerze, a domenę wykupiłem. W każdym razie bardzo mi się miło zrobiło, że, że szybka była reakcja podcasterów. Wielu z Was zaoferowało pomoc, jak tylko okazało się, że kom ma poważniejsze kłopoty. Także w tym momencie chciałbym bardzo podziękować. Dzięki chłopacy, naprawdę. To się liczy, że jest jeszcze wśród tego właściwie Badziewia chodzącego po ziemi. Jest jeszcze troszeczkę ludzi, takich naprawdę ludzi. zanudzać nie wiem czy mam mówić bo sam jakoś nie czuję się specjalnie dobrze w, w użalaniem w jakimś użalaniem nad sobą w, jednocześnie dziękując takie no nie wiem połączenie chyba niespecjalne co i pewnie niektórzy z was słysząc mój głos taki właśnie a nie inny zastanawiają się Kurde, co się z nim stało? No, stało się. Mam taką depresję, stało się. Mam nadzieję, że ona minie. Przyszła już do Anglii wiosna. Także zimowe, brzydkie deszcze, wiatry powinny już powolutku znikać. Nawet teraz za oknem jest słońce i w sumie powinienem czuć się rewelacyjnie, ale się nie czuję, no. Jak działa depresja niestety. Napisałem na Facebooku walka z wiatrakami, bo tak to wszystko tutaj wygląda, że... Znaczy ci, którzy... Ja nie wiem, może i w Polsce też to tak wygląda, ale ci, którzy siedzą w Anglii, ci, którzy siedzą pewnie w Irlandii, to, to wiedzą doskonale, że tutaj niczego nie załatwi się w sposób prosty i każdy wykręca się od pomocy... W każdy możliwy sposób. Angola nie potrafią niczego zrobić dobrze, niczego nie potrafią zrobić szybko, więc albo czeka się na odpowiedź, albo trzeba ich poganiać, a właściwie to za każdym razem to trzeba Anglikowi, fachowcowi mówić, co on ma zrobić i jak ma zrobić. No. E, e, strasznie taki dziwny naród. Nie, nie żebym tam ich jakoś przestał lubić, chociaż zwolniony zostałem z pracy e, bardzo nie fair, za coś czego nie zrobiłem e, to jednak jakoś bardziej mam oczy otwarte teraz na Anglików i dostrzegam jaki to jest fałszywy naród bez honoru e, w ogóle nie wiem jakim cudem oni doszli do takiej silnej pozycji w jakiej są teraz bo e, szczerze mówiąc my Polacy jesteśmy w każdej dziedzinie od nich lepsi jeżeli chodzi o jednostkę i, i gdyby nie nasz głupi rząd i głupia polityka i idioci tam na samej górze no to Polska naprawdę byłaby silnym krajem no ale tak nie jest widzicie jest przerwa pauza i ja nawet nie wiem co powiedzieć audioblog Zacząłem sobie słuchać ostatnio podcastów, tych wszystkich zaległych, bo nie miałem czasu. Niektórzy z Was wiedzą, że przez tydzień tutaj yy, mieliśmy gości wspaniałych takich naszych przyjaciół z Polski, z Gdańska. Przyjechali nas odwiedzić. Przyjechali na wyspę po siedmiu latach nieobecności, bo kiedyś też tutaj byli i zarabiali pieniążki na domek. Yy, no, tak więc... Yy przyjechali nasi znajomi Iwonka, Andrzej, pozdrawiam, jeżeli kiedykolwiek będziecie tego słuchali ze swoim synkiem Karolkiem i bardzo miło spędziliśmy czas, naprawdę świetnie się czułem oprowadzając ich tutaj po okolicach Canterbury i spędzając z nimi właściwie cały ten czas yy... Czy ktoś w ogóle tego słucha? jeszcze 13 minut już włączone nagrywanie gdzie więcej tam jedna przerwa była o, 14, może 15 minut nagrywania ja nic konkretnego nie mam do powiedzenia wyjdzie na to, że ten przerywnik wstawię może go później wykasuje ale jestem, żyję jakoś jak to kiedyś mawiano za biedny by żyć, za bogaty by umrzeć. Tak właśnie się teraz czuję. W, takiej jestem, w takim jestem stanie. Za biedny by żyć, za bogaty by umrzeć. Dobra, nie będę Was tutaj dręczył moim nastrojem. Myślę, że wystarczy na teraz. Postaram się troszeczkę zmienić swoje nastawienie wraz ze słońcem, może przyjdzie mi troszeczkę więcej optymizmu chodzę już wychodząc już na zewnątrz czuję się lepiej i właśnie mi tutaj sąsiedzi zaczynają krzyczeć na duchem czuję się lepiej i i tego mi brakuje no brakuje mi takiego wsparcia jakiegoś, nie wiem, z zewnątrz jeszcze, nie wiem takiego najbliższego, z najbliższej strony Sam siebie nie poznaję. Jestem, jestem cholernie optymistyczną osobą. Dałbyś wiarę albo dałabyś, zależy kto tego słucha. Jestem optymistą, a tutaj w ogóle z tego nie wynika z tego podcastu żaden optymizm. No tak, zacząłem wesoło, skończyłem smutno. Sorki, sorki, sorki za to